Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Było już o zimie i o wiośnie na Urzeczu. Pora także na jesień. Zwłaszcza, że dobiegła ona już końca. To nie pomyłka bowiem końcem jesieni był dzień znany obecnie jako Święto Niepodległości który nim data ta stała się znacząca w historii Polski, znany był po prostu jako Dzień Świętego Marcina. Do tego dnia należało zakończyć wszelkie prace w polu i przygotować się na nadejście zimy i opady śniegów. Był to jednocześnie termin składania danin dworskich. Od 4 Marcina zima się poczyna, pisano w XVII wieku, zwyczaj zaś dokonania do tego dnia rozliczeń znany był już Mikołajowi Rejowi. Jeszcze pod koniec XVIII wieku dzień ten wyznaczał ostateczny termin, kiedy obowiązki wynikające z pańszczyzny wypełnić mieli poddani dóbroborskich. W wieku XVII Oskar Haur w oekonomii zalecał, aby wybrać do tego dnia wszelkie daniny chłopskie, takie jak kapłony, gęsi, zwierzyny, kokoszy, owoc, sypane zboże, czynsze pieniężne, stróżne, najemne, gajowe, arendne, karczemne, rybne i miodowe. Nie inaczej było w dobrach oborskich, gdzie specjalne tabele regulowały należności inne niż liczba dni, które należało spędzić odpracowując pańszczyznę w polu oraz nocy napełnienie stróży we wsi bądź dworze w oborach. W roku 1790 tutajsza ludność regulowała swe powinności głównie w pieniądzach co było korzystniejsze dla dzierżawcy Dworu Wielopolskich, który zaopatrywał dwór w produkty rolne z upraw na folwarkach w Łyczynie, Łęgu i Oborach. Stąd dozwolono poddanym rozliczać się w złotych i groszach. Wyjątkiem była jedynie konieczność ciągłego zaopatrywania dworów jaja, kury, kapłony oraz chmiel, niezbędny do produkcji piwa w tutejszym browarze. Każdorazowo realizację obowiązku odnotowywał pisarz dworski, który na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sprawdzał przed dniem Świętego Marcina, czy został on wykonany, aby, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, zamknąć rok fiskalny i przystąpić do wyliczenia dochodów dóbr. Na Urzeczu nie mogło jesienią zabraknąć i przyboru wody, gdy Wisła we wrześniu podnosiła swój poziom po raz ostatni, nim zaczął ją skuwać lód. Potem następowały jesienne zasiewy i naprawy domost przed zimą. Jednym z obowiązków wójtów tutejszych wsi było dopilnowanie, aby strzechy nie miały dziur, a wszystkie chałupy pobielone zostały wapnem i każde z domostw gotowe było na nadejście mrozów. Naprawy miały zostać wykonane przed Dniem Świętego Marcina. Dzień to był wolny od zajęć gospodarskich. Zwracano specjalnie uwagę, aby w tym dniu zatrzymała się praca w młynach. W Świętym Marcinie Patrywano dnia przepowiedni, jak pisano. Przez gęsi piersiową kość, która śniegu wielkość białością, ciężkość mrozów czerwonością swoją znamionuje, ale gdy jest sam dzień suchopogodny, ostrą zimę znaczy. Jeśli zaś niestateczne będzie powietrze, to też niestatecznej można spodziewać się zimy. Jak łatwo wywnioskować z powyższego opisu, we dworach i pałacach podawano staropolskim zwyczajem gęś, Zapewne tak samo we dworze wilanowskim, w Bielawie u Jabłonowskich, w Jeziornie u w Oborach czy u Bielińskich w Otwocku Wielkim. Jesień zmieniała rytm codziennego życia, znaczonego dotąd od wczesnej wiosny pracą w polu. Nadchodziła pora spędzania czasu w domostwach przy dawnych opowieściach i pracach domowych. Lecz nie tylko. Miesiące przed nadejściem mrozów i śniegów, w szczególności listopad w okolicach Świętego Marcina, stawały się czasem ślubów. Rzadko miały one miejsce w lecie, co związane było z nasileniem prac w polu. Dopiero gdy one ustawały, a pogoda umożliwiała jeszcze zorganizowanie weseliska, wchodzono w związki małżeńskie. Stąd, przeglądając łużyckie księgi metrykalne, widzimy iż miesiącami, w których zawierano najczęściej śluby, były październik i listopad. Zwykle w okolicach świętego Marcina, a także czas, gdy zima stawała się nieco lżejsza, jak koniec stycznia i początek lutego. W miesiącach tych zawarto w latach 1660-1717 w parafii ciszewskiej większość ślubów wywodzący się ponoć z czasów zaborów zwyczaj aby na znak żałoby po upadku powstania styczniowego i protestu przeciw rosyjskim władzom nie zawierać małżeństw w miesiącach klęsk narodowych nie mających litery r w nazwie nie był jeszcze znany i tak przy ogniu płonącym w domostwach na urzeczu rozpoczynała się zima